Znowu zadane czasem, rzeczywiście rzeczywistość Czasami my sami co teraz? Po pierwsze to koniec wszystkiego Nie spodziewać się dla siebie Niczego dobrego, beznadzieja Na ratunek głaza zalewa Kierunek, w którym dotąd się szło Cichnie w sercu głos, że jeszcze nadal jest nadzieja Jeszcze będzie dobrze, jeszcze nadal jest nadzieja Będzie dobrze znów Nadal nadzieja, nadzieja, jak opatrunkiem rane serca ci zaklejam tymi oto słowami. Nie jesteśmy tu sami, zapomniałeś nie, nie sami. sami. I to musi stale murem iść za nami, i pięknymi wolnościami w koło się rozchodzić. Pachnącymi radościami, złych za nosy wodzić trzeba nam, tak? Choć kopie świat tu w miejsca najbardziej czułe i bolesne, trzeba nam tak, tak, tak! Trzeba wstać, po swojemu stawić czoła brutalności Wysoka to kwota Jaką zapłacisz za swoją potęgę Ale mówię sobie Tak robię też powiedz Własną potęgę w końcu Zapomnienia zamiast rozradowania to nic nie zmienia. Za widoki znów przesłania rozmywa pole widzenia i co? Ani radości, ani zapomnienia. A nie, nie daj się zatopić swoim własnym łzom. Kolejny problem tylko na to czeka. To dopiero temat rzeka One stoją w kolejce. Odpuścisz im będzie więcej i więcej. Sterkami, neuron za neuronem zbędnie zabalastowany Informacjami o nieczystej konsystencji W konsekwencji jestem już tym zmęczony Jestem już tym zmęczony Mam tego tak. 2, trzy, serce bije mi na trzy Nie na dwa i nie na cztery Na trzy do cholery To nie do pary Zostałem sam w środku obcego snu Dręczą mnie kosmary Wtem czary, mary, budzę się I czuję w sobie więcej pary Chociaż serce wciąż nie bije mi do pary Nie potrzebuję już więcej pary Mam więcej wiary i to mi wystarcza Świadomość działa niczym tarcza nie rzeczywistości Nie obarcza nikogo Tylko iluzja świata i siebie syfu mi dostarcza Ja wiem jak to trudno zrozumieć Nawet gdy wiesz, że to ten właściwy kierunek Ciężko oderwać Cztery litery z wygodnej pozy udupienia Do czasu gdy poczujesz, że dosyć masz Rozczulania się i żalenia nad sobą Przecież zawsze jesteś tą samą osobą Nie fizyczną, lecz duchową istotą Nie identyfikuj się ze swoim ciałem Bo to przecież nie jest ciało stałe a ty nie daj się zatopić swoim własnym użom. Nie daj się zatopić swoim własnym użom. <ölMon> nie daj się zatopić swoim własnym użom. Nie daj się zatopić swoim własnym użom. Nie daj się zatopić swoim własnym zom. One tylko na to liczą, na to czekają. Nie, nie daj się zatopić swoim własnym użom. A nie daj się zatopić swoim własnym zom. I Nie daj się zatopić swoim własnym one tylko na tą na to czekają. Nie daj się zatopić swoim własnym. Zom. A nie daj się zatopić swoim własnym. Zom. Nie nie daj się zatopić swoim własnym zom. One tylko na to liczą na to czekają. Nie nie daj się zatopić swoim Nie Nie da nie daj się zatopić, nie nie zom. Się zatopić swoim nie własnym zom.